Serwos? E, to ja może szybko wyjaśnię o co ha. Dostałem misję, żeby nagrać hip-hop od tego z wąsami. E, kolegi tego z tej gry. I z tej okazji możecie wpłacać pieniądze na wirusa. Tutaj wam na dole dałem wszystko i zaczynamy. Sobie wodiczkę skarb życia muszyna. Jak chcesz dobrego wojownika, to wybieraj murzyna. Muszę wymyślać jakieś zdania długie jak limuzyna. A kazał mi hip hoper co się nie po polsku nazywa: Największe w Polsce lądowanie wielkiego samolotu. Już postawiłem wszystkie śledzie ale nie mam namiotu. Powietrze właśnie mi się skończyło. Teraz piszę kod, żeby się więcej to nie powtórzyło. Znowu mafii, pierwsza część jest do kupienia, a mniej niż 50 złotych to jest bardzo bardzo bardzo dobra cena, bo ceny innych gier mnie bardzo denerwują, widocznie trafiają się dzbany co za 300 złotych je kupują. A to by było tyle paczek, rzeczy dla lekarzy, żeby mogli nam pomagać dzięki nim kiedy umierasz zawsze pojawiasz się koło szpitala niech żyją paczko, maty. oglądasz na żywo malowanie obrazu to będzie trzeci raz to samo, ale kupisz od razu pomiędzy wójtem a plemanem stara wojna nie trwa Stoisz sam pośrodku świata do około tysiąc spraw Nikt mi nie uwierzy, to jest coś niemożliwego Włączyłem telewizor i się nie kończyło Galileo Zaraz się dowiem jak zrobiona jest gitara Bierzesz dwa kawałki drewna, trochę dżemu i reklama Dziękuję użytkownikowi jako tako Na misję normiemu, Rafałowi Brzozowskiemu i księdzowi Mateuszowi Serwos